Historia zaginionego odrzutowca F-89 W 1953 roku odrzutowiec amerykańskich sił powietrznych F-89 Skorpion zniknął z ekranów radarów po tym, jak wysłano go nad jezioro Sapirior w celu przejęcia niezidentyfikowanego samolotu. Wieczorem 23 listopada 1953 roku radar sił powietrznych śledził zaginiony odrzutowiec do momentu, gdy połączył się on z niezidentyfikowanym obiektem w odległości 113 km od półwyspu Kinał na wysokości 2200 m. Relacje prasowe mówiły o tym, że zaginiony samolot, który opuścił bazę w Kinross o 5.22 rano, ostatnio był słyszany gdzieś poza obszarem jeziora. Piloci: 27-letni Felix Monkla Jr. z Merkowill w Los Angeles, i operator radarowy 22-letni Robert Wilson z Ponca City w Oklahoma zostali uznani za zmarłych, zaś na miejsce śmierci wskazywano wody jeziora Superior. Amerykański wojskowy powiedział, że ściganym obiektem był samolot transportowy Królewskich Kanadyjskich Sił Lotniczych Mohawk C-47, jednakże stwierdzenie to zostało później zakwestionowane przez kanadyjski rząd, który twierdził, że nie posiadał wówczas takich samolotów. Pracownicy centrali kolejowej w Algoma powiedzieli, że słyszeli huk wkrótce po tym, jak wojsko utraciło kontakt z F-89. W trakcie poszukiwań nie odnaleziono jednak żadnej części odrzutowca, ani też żadnego z członków załogi. Jesienią 1968 roku poszukiwacze w obszarze Cousins Cove w Ontario znaleźli mechaniczne części, w tym stabilizator ogona, o których wojskowi powiedzieli, że należały one do solidnie wykonanego odrzutowca. Artykuły prasowe sugerowały, że części mogły należeć do zaginionego samolotu Skinross, Później jednak pominięto ten pomysł. Nie wiadomo dlaczego. Przez rok wokół wydarzenia z Kinross toczyło się wiele spekulacji, zaś niektórzy badacze UFO sugerowali, że Skorpion mógł się zderzyć lub nawet zostać wchłonięty przez pojazd z innej planety. Jest to ważna tajemnica z interesującym aspektem ufologicznym. Powiedział Gord Heed, mieszkaniec Kolumbii, od 2000 roku żywo zainteresowany wydarzeniem w Kinross. Wielu ludzi obserwujących radary widziało F-89 zlewającego się z innym obiektem, zanim odrzutowiec całkowicie zniknął. Możliwość, że UFO połknęło F-89, tworzy interesującą łamigłówkę. Teraz, ponad 50 lat po zaginięciu, zagadka odrzutowca Skorpion otrzymała nowe życie. Prawozdanie z The Great Lake Dive Company, przedsiębiorstwa, które poszukuje wraków statków i zabytkowych obiektów, mówi, że przy użyciu sonaru odkryto zaginiony samolot razem z fragmentem obiektu, z którym prawdopodobnie się zderzył. Odrzutowiec rzekomo znajduje się głęboko pod wodą i leży na dnie jeziora w większej części nietknięty. Brakuje portowego skrzydła i prawego steru na stabilizatorze ogona. Cockpit pozostał na miejscu i prawdopodobnie nadal znajdują się w nim ciała pilotów. Odkrycie miało zostać dokonane poza półwyspem Kinał latem 2005 roku, zaś przedsiębiorstwo z jego ogłoszeniem czekało ponad rok. Byliśmy zaskoczeni, powiedział Adam Jimenez, Rzecznik przedsiębiorstwa w hrabstwie Auckland. Oczekiwaliśmy, że znajdziemy tylko silnik, skrzydło albo jakieś inne małe szczątki. Naprawdę nie spodziewaliśmy się odnalezienia całego samolotu. Przedsiębiorstwo pozytywnie zidentyfikowało F-89, drugi przedmiot wykazuje oznaki uszkodzenia i znajduje się 75 metrów od wraku samolotu. Jimenez stwierdził, że tajemniczy przedmiot jest metalowy, a ślad uderzenia wskazuje na starzenie za skrzydłem odrzutowca. Brakujące skrzydło samolotu może być zakopane w mule pod kulistym przedmiotem. W sierpniu 2006 roku Jimenez skontaktował się z gazetą The Mining Journal, przekazując wiadomość i dodając, że przedsiębiorstwo było wciąż w trakcie udokumentowywania tajemniczego przedmiotu z potrzebą zbadania okolicy wraku. Podobno na dnie jeziora nie ma żadnych innych przedmiotów, co utwierdziło badaczy w przekonaniu, że znajdujące się tak blisko siebie samolot i obiekt musiały uczestniczyć w jednym wypadku. Wyruszyliśmy, by odnaleźć samolot i dokonaliśmy tego. Z drugiej jednak strony ta tragedia kosztowała życie dwóch amerykańskich pilotów, powiedział Jimenez. Jimenez dodał, że poszukiwania i odkrycie F-89 i tajemniczego obiektu były zaplanowane. Jednakże, tak jak F-89 i obiekt, tak Jimenez i jego przedsiębiorstwo zniknęli z ekranu radaru. Teraz badacze zastanawiają się, czy rozprowadzane obrazy z sonaru były podrobione, czy może Jimenez i jego współpracownicy szukali publicznego zainteresowania ze swoimi przekonującymi doniesieniami. Może być zbyt wcześnie na wyciąganie jakichś ostatecznych wniosków. Na pewno jest więcej pytań niż odpowiedzi dotyczących Great Lakes Type Company i domniemanego odkrycia F-89, powiedział Dirk van der Pluk, wydawca serwisu uvodigest.com. Od połowy października 2006 roku strona internetowa Great Lakes Dive Company Web stoi pusta. W tym czasie także Jimenez przestał odbierać telefony i odpowiadać na e-maile. Jimenez nie odpowiedział także na prośby o wywiad dla Mining Journal. Nie można się również skontaktować z przedsiębiorstwem drogą internetową. Hit, który skontaktował się z kilkoma znawcami i prowadził obszerną witrynę o starzeniu powiedział, że wierzy w kilka intrygujących możliwości dotyczących zaginionego odrzutowca F-89. Najlepszą okazją do rozwiązania tajemnicy będzie znalezienie samolotu z lub bez załogi, powiedział Hit. Myślę, że F-89 może się znajdować na dnie jeziora Superior lub gdzieś w okolicy. Czy szczątki Wilsona i Monkli i ich samolotu leżą na dnie jeziora lub pośród gęstego kanadyjskiego lasu i czekają na odkrycie? Czy może wrak już odnaleziono podczas poszukiwań wzdłuż jeziora Sapirior w roku 1968? Tak jak w serialu Archiwum X, również i w tym przypadku można stwierdzić Prawda jest gdzieś tam, na miejscu. Autor John Pepin Journal Munising Bureau Tłumaczył i czytał Ivelios